opiwie.wordpress.com podcast przy którym pocieknie ci ślinka Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o piwie za mikrofonem Mateusz Baniuszewicz Dzisiaj mam dla was do omówienia piwo o książęce Czerwony Lager Jest to jedno z trzech nowych piw z podmarki książęce Na te nowe piwa składają się właśnie Czerwony Lager Ciemne łagodne oraz złote przeniczne. Wieść, jaka się po internecie rozlewa, niesie, że złote przeniczne jest piwem bardzo słabym. O ciemnym łagodnym mówi się, że jest najlepsze z tej trójki, a o czerwonym lagerze, że jest to piwo zupełnie nijakie. No, zobaczymy, jak to będzie. Ja w sklepie trafiłem tylko na czerwonego lagera. Prawdę mówiąc, zamierzałem kupić to piwo oraz ciemne, łagodne, no niestety tego drugiego nie było, no mam nadzieję, że jednak trafię, ponieważ chciałbym osobiście spróbować jak ono smakuje i tak naprawdę samemu osądzić czy jest dobre, czy nie Przeniczne. myślę, że sobie odpuszczę ponieważ no, jakoś nie mam zbyt dużego parcia na piwa pszeniczne no, wolę, wolę te ciemniejsze, także tamto na pewno w podcaście się nie pojawi a, a ciemne łagodne, zobaczymy czy uda mi się je znaleźć. Czerwony lager kupiłem go w sklepie Real i kosztował powyżej 3 zł, nie pamiętam dokładnie bodajże 3,30 więc no, cena zaczyna się robić już taka trochę premiumowa no ale nie ma się co dziwić, w końcu piwo jest z tego segmentu premium, czyli ładne etykiety, ładna butelka cena ciut wyższa no i mam nadzieję, że jednak zawartość butelki będzie odbiegać od tego, co, co na polskim rynku jest nazwane piwami premium, czyli takich bezsmakowych, nijakich piw, które również często są przegazowane. Nie wiem, to, to się okaże dopiero za momencik, jak otworzymy piwo. Może Wam opowiem o, o jego wyglądzie, no i Oczywiście zapraszam na stronę podcastu, czyli opiwie gdzie możecie dużo zdjęć tego piwa zobaczyć. No i nie ma co ukrywać, Czerwony Lager jest bardzo ładnie opakowanym piwem. Butelka taka sama jak w Tyskim Klasycznym, czyli ta nowa z takimi rzeźbionymi koronami, z napisem Tyskie Browary Książęce. No, butelka jest naprawdę super, bardzo mi się podoba. Etykiety piwa są chyba jeszcze lepsze niż w tyskim klasycznym. Tutaj są brązowo-miedziane, takie połyskujące, z biało-złotymi napisami. Wszystko wygląda naprawdę świetnie. Dedykowany kapsel, który również jest miedziano-brązowy. Jedyną rzeczą, która mi się tak trochę nie podoba, to jest to, że na głównej etykiecie, która się składa tak można powiedzieć z dwóch głównych kolorów, czyli u góry mieć na dole brąz i u góry pod tym miedzianym kolorem są e, narysowane szyszki chmielu. No i to mi się tak niezbyt podoba. Zdecydowanie lepiej by wyglądało jakby ten miedziany pasek był jednolity, bez tych przebijających się spod spodu szyszek chmielu. Ale ogólnie piwo utrzymane w bardzo... Bardzo estetycznych, ładnych yy, grafikach, no strasznie mi się to podoba. Z tyłu, co ciekawe, podana temperatura serwowania piwa. Powinna ona wynosić od 2 do 5 stopni Celsjusza. Również jest informacja o tym, że piwo podkreśla smak drobiu, mięs, grilla, wędlin i przekąsek. Jest zdjęcie pokalu piwa yy, książęce Czerwony lager z nalanym piwem, bardzo ładnie to wygląda. Piwo na zdjęciu ma miedziany kolor, bujną białą pianę. Zobaczymy, jak, jak to będzie. A jeżeli ja sobie to piwo do kufla naleję, butelka, pomimo tego, że jest taka wymyślna, rzeźbiona w nietypowym kształcie, to mimo wszystko jest zwrotna. No tutaj dla mnie to nie ma zbytnio znaczenia, ponieważ z reguły i tak nie oddaję butelek do sklepu, tak więc w sumie bez różnicy dla mnie, czy, czy mam cenę butelki zawartą w cenie piwa, czy płacę za nią dodatkowo. Z reguły i tak ten koszt nie zwraca mi się, więc no tutaj przynajmniej jak dla mnie żadna różnica. Dla niektórych zwrotna butelka to na pewno będzie plus. Ciekawy jest skład piwa, ponieważ jest on dosyć szczegółowy, jak na koncern. To nawet bardzo szczegółowy, ponieważ jest podany podana zawartość ekstraktu 11,6%, alkohol 4,9%, dopisek o pasteryzacji oraz skład, czyli słody jęczmienne pilznański karmelowy, ekstrakt ze słodu palonego, chmiel goryczkowy i chmiel aromatyczny. Jedyna rzecz, do której mógłbym się tutaj przyczepić to oczywiście brak podanych gatunków chmielu, no to już by w ogóle było super, jakby było wyszczególnione, że na goryczkę użyliśmy chmielu, a na Aromat chmielu B. No ale nie można mieć wszystkiego, chociaż zdecydowanie byłoby to bardzo, bardzo miłe. Piwo posiada długi termin przydatności do spożycia. Na mojej butelce mija on 2 stycznia 2013 roku. No i myślę, że już wszystko wiecie. Bardzo, bardzo fajne, estetyczne piwo. Niech zawartość jeszcze odpowiada temu jak to piwo wygląda i już w ogóle będzie super no ale o tym się przekonamy dokładnie za momencik jak to piwo otworzymy najgorsze, najobrzydliwsze najbardziej kwaśne piwo jakie kiedykolwiek w tym podcaście było niedobre słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane Ważne jakie piwo, ważne jaki podcast. Podcast o piwie. No to co? Myślę, że możemy otwierać. No i mam nadzieję, że czerwony lager nie będzie rozczarowujący. Piwo otwarte. Niespecjalnie się spieniło ale przeleję do szklanki. E, mam nadzieję, że piana się wytworzy chociażby w połowie, tak ładna jak na zdjęciu. Nalałem piwo do szklanki. No i jeżeli chodzi to jak się ono pień, no to początkowo faktycznie piana jest bujna, ma kilka centymetrów, jednak bardzo, bardzo szybko opada, ale na całe szczęście opada do, do takiej bardzo niziutkiej warstwy, do takiego korzuszka, który no, sprawia wrażenie trwałego. Kilka firanek na szklance zostało, to również jest tutaj na plus. Ogólnie piana no, Nie jest najlepsza, nie jest również najgorsza. Ja ją akceptuję. Kolor piwa to jest zdecydowanie bardzo mocna strona czerwonego lagera. Jest on przyjemnie miedziany, idealnie przejrzysty. Wygląda bardzo ładnie. Właśnie taki piwa lubię, o miedzianej barwie. Pod światło pojawiają się... Lekko czerwone, lekko żółte przebłyski, w zależności od tego, czy patrzymy w miejscu, w którym szklanka jest gruba, czy w którym jest cienka. Kolor piwa no absolutnie mnie zachwyca. W zapachu już nie jest tak idealnie jak w kolorze. Niestety piwo jest minimalnie stęchłe, to jest taki nieprzyjemny zapach. Może nie starej szmaty, ale takiego o, lekkiego zaduchu. Poza tym słodowe nuty alkoholu na szczęście nie czuć. Delikatny aromat karmelu. No i palonych nut tutaj no niestety również nie czuję. A bardzo szkoda, bo fajnie by było jakby to piwo miało w sobie trochę palonego aromatu. Ogólnie zapachę. Taki niezbyt, niezbyt przyjemny, ale nie jest też jakiś najgorszy. Jeżeli chodzi o smak piwa, no to muszę powiedzieć, że jest on lepszy niż zapach. Pierwsza bardzo ważna rzecz. Piwo nie jest przegazowane. Tak jak w dyskim klasycznym, co na gazowanie było spore, pomimo tego, że i tak niższe niż w tyskim gronie, to, to mimo wszystko za duże. Tutaj zdecydowanie wyscenie nie jest za duże, jest takie, że mi odpowiada. Określiłbym je jako średnie, może nawet lekko niskie, składające się z takich małych, przyjemnych bąbelków. No i tutaj zdecydowanie to jest bardzo duży plus. Jak przełykamy piło, zostaje nam w ustach przyjemny, chlebowy posmak. <głos> Absolutnie się tego tutaj nie spodziewałem. No, ale widać mm, całkiem, całkiem fajnie jest to piwo uważone. Posmak zapewne pochodzi od słodu karmelowego i tego pełnego ekstraktu. Mm, bardzo Bardzo mi się podoba. E, dodatkowo można wyczuć lekką karmelowość, która absolutnie nie sprawia, że piwo jest słodkie. co również tutaj na plus. Jeżeli chodzi o chmiele, to są one w tym piwie bardzo, bardzo lekko wyczuwalne. I to raczej jest wyczuwalny ten chmiel aromatyczny niż goryczkowy. Ale mimo wszystko całość sprawia wrażenie takiego przyjemnego, sesyjnego lagera. No i muszę wam szczerze powiedzieć, że, że to jest piwo, które całkiem mi smakuje. Sięgając po to piwo nie uprzedzałem się, że, że to jest wyrób dyskich browarów, że pewnie będzie niedobre. Po prostu stwierdziłem, że jest nowość, to wypada jej spróbować i, i tak rzetelnie podejść do tej oceny, czyli nie uprzedzać się, nie mieć otwarty umysł, no i Widać to zaowocowało yy, tym, że piwo mi posmakowało. No i z tego się cieszę, ponieważ jest to całkiem niezłe piwo, które na pewno będzie dostępne w szerokiej dystrybucji. No i wiadomo, ja je kupiłem na przykład w Realu, gdzie mogę spokojnie kupić lepsze piwa. Chociażby z browaru Ciechan czy, czy Kormoran. Również sporo piw zagranicznych tam jest... Yy. Nawet piwa angielskie, o ile się nie mylę. Także no, konkurencja w takim sklepie jest mocna. Ale jeżeli sobie pomyślę, że u mnie w jakimś sklepie z połem pod domem konkurencją dla książęcego czerwonego lagera będzie zwykłe tyskie. będzie warka, żywiec czy, czy żubr, no to w tym momencie... Tu nie ma konkurencji. Czerwony lager zdecydowanie jest lepszy od tych wszystkich wymienionych piw. I jeżeli będę miał taką potrzebę, żeby akurat piwo kupić pod domem, no to wybiorę czerwonego lagera, o ile oczywiście tam będzie. Czy piwo jest warte swojej ceny? 3,30. No, tutaj zdecydowanie mogłoby być o złotówkę taniej. Na pewno bym wtedy nie narzekał, ale podejrzewam, że, że piwo będzie w czteropakach sprzedawane, które mogą kosztować go 10 zł. Także wtedy to będzie całkiem niezła inwestycja. Płacić 3,30 za butelkę plus jeszcze kaucja. No, to się chyba nie do końca opłaca. Ale jeżeli piwo będzie z butelką kosztować poniżej 3 zł no to już robi się bardziej opłacalne. No wiadomo, często się patrzy na stosunek jakości do ceny. No i tutaj wydaje mi się, że cena jest zbyt wysoka, jak na tą jakość. No wiadomo, powiedziałem, że, że piwo jest całkiem niezłe. No ale nie jest to nic specjalnego. To jest po prostu taki całkiem przyjemny lager. Lager, któremu smaczku tak naprawdę dodaje głównie kolor oraz to, że, że nie jest piwem niedobrym. No tutaj to jest no, zdecydowanie zaleta, no bo <śmiech> no bo um, no tyskie browary raczej nas przyzwyczajają do tego, że, że ich piwa są mierne albo bardzo mierne no a czerwony lager jest, jest absolutnie wypijalny no i w sumie też tutaj możemy się zastanawiać, czy, czy to, że piwo jest wypijalne, robi je dobrym, czy to traktować jako zaletę, czy, czy po prostu skupić się na wymienianiu wad. Ja uważam, że, że można to potraktować jako zaletę, ponieważ no, jest to jakiś ukłon w stronę konsumenta zaproponowanie czegoś innego, chociaż tak naprawdę ta odmiana to polega głównie na dosypaniu słodu karmelowego i, i jakiegoś palonego ekstraktu, ale, ale mimo wszystko wyszło z tego coś, co tak naprawdę powinno na stałe zastąpić e, zwykłe dyskie nawet i wtedy by było o, całkiem, całkiem przyjemne. A zamiast e, sprzedawać książęce czerwony lager jako piwo premium, piwo które jest jakieś pod degustację ustawione. Powinno się tutaj dać coś zdecydowanie bardziej nadającego się do degustacji. No ale to tylko takie moje gdybania, marudzenia. Muszę wam powiedzieć, że tak zmieniając troszkę temat, że Wziąłem kilka łyków tego piwa, no i zaczynam w żołądku czuć grzanie alkoholu. To jest trochę dziwne, ponieważ piwo ma tylko 4,9%. No, nie powinno być takiego grzania. Ale jest, no, nie traktuję tego jako wady, absolutnie. Alkohol jest w smaku i w zapachu niewyczuwalny. No i to jest, to jest zdecydowanie na plus, bo, bo aż się boję pomyśleć, co to by mogło być, gdyby 5% alkoholu było wyczuwalne. Książęcego Czerwonego Lagera pije się od początku do końca tak samo. Żadnych dodatkowych smaków, aromatów z ogrzaniem piwa niestety nie przybywa. Jest ono dosyć jednowymiarowe, ale może to i lepiej. Po ugrzaniu się i dolaniu piwa jedynie piana robi się troszkę lepsza. Ten korzuszek zamiast milimetra ma powiedzmy 2-3 mm. Jest gęsty i wygląda naprawdę przyjemnie. Cały czas oczywiście pozostają lekkie firanki na szklance. No i piwo robi się jeszcze mniej gazowane przez co moim zdaniem wzrasta jeszcze bardziej jego sesyjność. Nie miałem absolutnie żadnego problemu z wypiciem książęcego od początku do końca i podejrzewam, że z wypiciem drugiego również bym problemu nie miał. Piwo nie męczy, piwo nie nudzi, chociaż, chociaż też jakichś bardzo przyjemnych doznań smakowych nie dostarcza, to jednak mimo wszystko uważam, że jako piwo sesyjne to się nadaje, ponieważ nie ma jakichś zbyt wyrazistych smaków i no i ta chlebowość to to jest to, co mnie w tym piwie poza kolorem najbardziej urzeka. Ogólnie muszę powiedzieć, że że całkiem mi smakowało. Ocena w 10 punktowej skali wynosząca 5 punktów to uważam, że będzie tutaj sprawiedliwa. Yy, czy to mało, czy to dużo. Wydaje mi się, że więcej nie powinno to piwo dostać, ale mniej absolutnie też nie. 5 punktów jest jak najbardziej odpowiednie. Jest to od takie przeciętne piwo z aspiracjami na, na taką lepszą koncernówkę ale nic więcej. Czy warto pójść po to piwo do sklepu? Wydaje mi się, że jedno możecie sobie kupić i ocenić samemu, czy wam podpasuje, czy nie. Ja podejrzewam, że jeszcze raz, a może i dwa razy sięgnę po to piwo. W przypadku jakiegoś gryla to, to wydaje mi się, że będzie to bardzo dobry wybór i no i i tyle. Właściwie to jakoś specjalnie Wam go nie polecam, no ale również go nie odradzam. Jeżeli macie ochotę spróbować tego, co, co wyszło z tych browarów, to proszę bardzo, chyba nie będziecie rozczarowani. Mimo wszystko, piwo jakiś tam poziom trzyma. No i myślę, że właśnie takie zastosowanie typu grill, typu jakaś impreza to to będzie dobre dla tego piwa. Jeżeli chodzi o degustację, to, to nie. Zdecydowanie tutaj jest zbyt płaski, zbyt delikatny ten smak, ale na właśnie na wypicie większych ilości w takich warunkach niesprzyjających rozkoszowaniu się piwem, myślę, że będzie dobre. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień będzie podcast o chyba już wypada w końcu zrobić o Black Hope dlatego no obiecuję, więc będę musiał słowa dotrzymać za tydzień usłyszymy się w podcaście o Black Hope z Ale Browaru tymczasem do usłyszenia i na razie trzymajcie się